Minęła 14. Tu program pierwszy polskiego radia. Aktualności 1. Olaf Ważyński. Materiały wybuchowe przy infrastrukturze gazowej w Serbii. Premier Węgier zwołał nadzwyczajne posiedzenie Rady Obrony. Dziś pierwszy dzień świąt Wielkanocnych, a jak celebrują je Polacy w Stanach Zjednoczonych? Próbujemy zachowywać wszystkie polskie tradycje. Chcemy przekazać naszym dzieciom te wartości. Zamieszki kibiców na meczu piłkarskim w Dreźnie niemiecka policja prowadzi kilkanaście dochodzeń. Odkrycie materiałów wybuchowych w pobliżu gazociągu Balkan Stream przyczyną alarmowej sytuacji na Węgrzech. Premier Viktor Orban zwołał nadzwyczajne posiedzenie Rady Obrony po rozmowie z prezydentem Serbii Aleksandarem Vuciciem. To właśnie w tym kraju, z którym sąsiadują Węgry, odkryto ładunek przy gazociągu. Łączy on oba kraje i transportuje surowiec z Rosji. Szczegóły Przemysław Lis.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 Według sondaży na ostatniej prostej kampanii wyborczej nad Dunajem prowadzi opozycja. Gazociąg Balkan Stream jest częścią szerszego systemu przesyłowego. Rosyjski gaz trafia nim przez Turcję, Bułgarię i Serbię na Węgry. W niedzielę wielkanocną zarówno w życzeniach świątecznych jak i w homiliach głoszonych przez duchownych przebija się apel o pokój. To jest właśnie dar zmartwychwstałego Chrystusa.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 rodzinnej, zawodowej, pokój w naszej ojczyźnie. Wielkanoc to najważniejsze święto chrześcijan. W Stanach Zjednoczonych trwa tylko jeden dzień i nie jest celebrowane zbyt uroczyście. Święto ma jednak duży wymiar komercyjny, a zdecydowanie bardziej wierni tradycji są za oceanem nasi rodacy.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 To są aktualności jedynki. Skandaliczny wieczór w Dreźnie. Tak niemieckie media określiły wczorajszy mecz Dynama Drezno i Herty Berlin w drugiej lidze piłkarskiej. Duże grupy kibiców wtargnęły na boisko i rzucały racę. Mecz był dwukrotnie przerywany. Miejscowi fani spalili flagę Herty. Policja w Dreźnie po meczu wszczęła kilkanaście postępowań przygotowawczych. Dotyczą one przestępstw takich jak zakłócanie porządku publicznego, spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, zniszczenie mienia, znieważenie oraz oszustwa związane ze sprzedażą biletów. Kto spędza święta w Beskidach, może się cieszyć piękną pogodą. W dolinach i niższych partiach gór, słońce i umiarkowany wiatr.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 Na Babiej Górze obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. Najwięcej pogodnego nieba na południowym wschodzie, m.in. w Beskidach, jak informowaliśmy. Im dalej na północny zachód, tym więcej chmur. Mniej więcej od centrum kraju zaczyna się już strefa opadów deszczu. Najbardziej intensywnie może padać na zachodzie i północy, Tam też możliwe lokalne burze. Na termometrach od 13 stopni w Suwałkach i w Helu. 17 w Szczecinie, 18 w Warszawie, 20 we Wrocławiu, 21 w Legnicy. Ciśnienie spada na barometrach w stolicy 1001 hektopaskali. Jedynka. Polskie Radio. Reklama.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 Autopromocja. Program pierwszy Polskiego Radia. Dziewca. Nosowska i zespół WW, z takiej płyty najlepsi śpiewają WW, nim stanie się tak, czyli zazieleni się, wyrośnie kilka drzew. Dzisiaj niedziela świąteczna, tym bardziej miło nam, że postanowili państwo posłuchać programu pierwszego Polskiego Radia, a my do 16 jesteśmy z państwem. Witamy bardzo serdecznie w Na Dwa Głosy. Marcin Kusy i Paweł Sztąpkę. Dziś tematy i piosenki zielone. Właściwie mam, mam setki piosenek o, o zieleni. I Mało tego, te... słuchaj, część wykorzystaliśmy, pamiętasz, yy, sprawdziłem to, ponad rok temu mieliśmy taki podobny temat, gaje, sady i wszystko hmm. co zielone, ale wtedy poszliśmy tak bardzo szeroko, włącznie z dolarami. Tak. Tym razem a, chyba a będzie nie, inaczej. Teraz, teraz jesteśmy już tacy spokojniejsi i zaczynamy od zielonych wzgórz nad soliną. I to będzie śpiewał pierwszy wykonawca tego utworu Wojtek Gąsowski. Wojtek Gąsowski będzie naszym specjalnym gościem e, podczas naszego stulecia, to już niedługo. Tak jest. No to co? Taki klasyk z nad soliny. Tak, zielony i soliny. Zieloną skórza nad soliną I zapomnianych ścieżek ślad to tyle chmur z nad lasów płyną, wędrowne ptaki goni wiatr. A dalej widzisz już horyzont, do nas z odległych wraca stron. I to już wieczór nad Soliną i cisza, która zna mój dom. Nad rzeką noc w uliczce snu liczy ogniki gwiazd. Uśmiechnij się na pewno tu wrócisz niejeden raz. Zielone wzgórza nad soliną, okrywa szary płaszczem mroku. Nie żegnaj się, choć lato minie. Spotkamy się tu znów za rok. Nad soliną, okrywa szary, płaszczem mrok Nie żegnaj się, choć lato minie Spotkamy się tu znów za rok Nie żegnaj się, choć lato minie Spotkamy się tu z za rok. To był Wojtek Gąsowski i zielony Wzgórza nad Soliną i takich piosenek o zielonych wzgórzach, albo zielonych trawach, albo o takiej zieloności wokół domu jest sporo. Ja w tej pierwszej godzinie zwrócę uwagę na te właśnie piosenki. No tak, ale będą też nawet płoty, które będą pomalowane na ale zielono, zielone, ale to w drugiej godzinie po kolei. Proszę Państwa, prawdę mówiąc, tę piosenkę chciałem zagrać już tydzień temu, kiedy mówiliśmy o mężach i żonach, bo to jedna też z najpiękniejszych piosenek o miłości, czyli Let's Stay Together. Ale postanowiłem troszeczkę ją przytrzymać. Mhm. Sam siebie zmitygowałem i y, pomyślałem, że jednak Al Green, mhm. czyli zielono, y, będzie pasował do dzisiejszej audycji. Tym razem ani jednego zielonego w tekście, natomiast sam Al Green, chociaż po nazwisku to się nie powinno, ale jednak ten zielony jest w nazwisku, jest jedna z takich y, bardzo, bardzo zacnych postaci świata y, Soulu, y, może nie tak utytułowana, jak oczywiście ci wielcy jak Otis Redding, czy Stevie Wonder, czy Marvin Gaye, ale jednak Al Green z tym swoim ogromnym dorobkiem również jest taką bardzo ważną postacią tamtego świata. Let's Stay Together Classic od Alla Greena. Get dio. All Greens, Let's Stay Together, nagrywał w latach 80., jeszcze m.in. z Annie Lennox. Słowem, też puszczał oko do tej popowej publiczności tutaj w swoim klasyku. A państwo słuchają programu pierwszego, świąteczne wydanie Audycji na dwa głosy. Dzisiaj malujemy na zielono. Ty głębokie lata 80., jak głębokie lata 60, -te. przynajmniej na początek Były zielone wzgórza nad Soliną. W tym samym okresie, ale już nie w Polsce, ale na świecie wszyscy śpiewali o zielonych liściach lata i to było związane z takim standardem dziś już muzyki filmowej. To był film Johna Wayna Alamo mm -hmm. rok 60. Dmitry Tjomkin napisał muzykę, która cieszyła się ogromnym powodzeniem. Tam było sporo piosenek w tym filmie i bardzo dużo muzyki instrumentalnej, ale ta piosenka zielony liście lata była na pewno najważniejsza. To były zielone liście lata, do lata jeszcze kawał czasu, no ale zieloność już zaczyna funkcjonować. I na szczęście, na szczęście. A w piosenkach już jest, o, tego jest gębą. Tego A my tak jest, do 16. Tak jest i tego jest całe mnóstwo. Proszę Państwa, to teraz najsłynniejsza żaba show biznesu. Czyli no, zielony. zielony. Kermit. Kermit, kermit, kermit, kermit, żaba który, który, kermit, który oczywiście z reguły był bardzo pogodny, e, zapraszał gwiazdy, przedstawiał, że to się zaczyna Mapę show, wwadził się tam, tam, tam. trochę z z Piggy, ale był bardzo pozytywną postacią, ale miewał też proszę państwa, i tak było w ulicy Sezamkowej, swoją liryczną stronę. I kiedyś zaśpiewał taką piosenkę jako Żaba Kermit It's not easy being green czyli to nie jest łatwe bycie zielonym. I on tam wymienia, że Mógłby być złotym, czerwonym, może żółtym, a ten zielony to właściwie wszyscy go mijają i nikt go nie zauważa. Była taka wersja, która także w Mapet Show zdaje się, albo w ulicy Sezamkowej, którą wykonał Suspecie, z, by z Rejem Charlesem. To była taka wersja. Ja dzisiaj wybieram taką, no właśnie tę liryczną, nieco może nawet nostalgiczną, smutną, z samego Kermita. A tak naprawdę to śpiewał twórca mapetów, czyli Jim Henson. It's not easy being green having to spend each day the color of the leaves when I think it might be nicer being red or yellow or gold or something much more colorful like that It's not easy and green Seems you blend in with so many other ordinary things And people tend to pass you over Cause you're not standing out like flashy sparkles in the water or stars in the sky But green's the color of spring And green can be cool and friendly like And green can be big like a mountain or important like a river or tall like a tree When green to be it could make you wonder why but why wonder why wonder i'm green it'll do fine it's beautiful and i think it's what i want to be It's not easy being green, czyli to nie jest łatwe bycie zielonym. Sama Żaba Kermit y, śpiewała tę piosenkę. No rzeczywiście, być może coś było na rzeczy, zwłaszcza w świecie mapetów. Ja konsekwentnie penetruję lata 60. i tych piosenek najważniejszych zielonych o wiośnie... O trawie było naprawdę sporo. Teraz będzie Green, Green Grass. of No, oh. piękny temat. Wszyscy zaśpiewali chyba ten utwór. Tom Jones, Elvis Presley, ale i, i, i inni. Nie wiem, co wybierzemy ale sama piosenka... Tom Jones, słuchaj a, tak, my, my zagrajmy Toma Jonesa, bo to jest ta taka, tak ja wiem, zwana, że Elvis podstawowa wersja, te, tak, tak, pięknie to śpiewał ale... ale Elvis wszystko zaśpiewał pięknie no właśnie, filmie. a Jones, yy, a Jones no jest, jest tak Jonesa charakterystyczny, to... że, że ten, zresztą Waliczek przyjeżdża do Polski, i Tom Jones będzie w Polsce na koncercie, myślę, że to, to jest obowiązkowa pozycja, żeby sobie zabukować w kalendarzu, proszę to sprawdzić, ale Tom Jones yy, cała jego kariera, począwszy od lat 60. aż do dwudziestego i wieku, gdzie także miał ogromne przeboje. Myślę, że no, jazda obowiązkowa, jeśli chodzi o koncerty w Polsce. To co? Ten tęskny temat: Green, Green Grass of Home. Home.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 Though the paint is cracked and dry And that that old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 Polskie Radio. Jedynka. Green, green, grass of home w pierwszym programie Polskiego Radia. Ja jeszcze mam więcej takich super przebojów z dawnych lat. I takich właśnie tęsknych. No, to to pozwoli, że ja sięgnę jednak po, po młodego chłopaka, Dobra. świetnego gitarzystę i znakomitego wokalisty. I w pewnym momencie kiedy prezentował swoje płyty, swoje single, no, deptał na pewno po piętach Edowi Sheeranowi i był jedną z takich wiodących nadziei muzyki brytyjskiej. Mam na myśli George'a Ezra, który zrobił karierę, no to już kilka lat temu, dzisiaj jest już, myślę, doświadczonym muzykiem, ale wybieram też przebój, który koresponduje z Tomem Johnson, czyli Green Green Grass. Nie ma już tak, tego tak, domu, ale Zielona Trawa pozostało. została.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 say green green girls Green Green Grass, George Ezra. Trochę w innym rytmie, ale, ale koresponduje przynajmniej tytuł z tym wielkim klasykiem, który zaprezentowaliśmy na antenie radiowej jedynki. E, w na dwa głosy malujemy świątecznie na zielono. Wszystkie zielone piosenki dzisiaj dla państwa aż do 16. Ja w, w, tak maluję w stylu lat 60. to no, tak mi wyszło dlatego, że, <śmiech> że te utwory z, zielone z tamtego okresu przetrwały próbę czasu. I takim jednym z ważniejszych utworów z lat 60. był utwór Pola Zielone. To mm -hmm. Luxemburg Combo. To był taki zespół jeszcze przed czerwono w których śpiewał Józef Ledecki. Józef Ledecki dziś postać kompletnie zapomniana. Zresztą głos nie pasujący i do Big Beatu i do Rolla. On był taki postawiony, baryton. Zresztą wychowywał się w zespole Śląsk i taka maniera śpiewaka prawie, że operowego pozostała w Szerokie głosie, pasmo. Tak, i, i, I taki ciemny głos. A te m, pola zielone, to naprawdę to był wielki jego przebój. On później jeszcze zaśpiewał Kilka utworów i, i niestety los był dla niego okrutny. Miał problemy z alkoholem. Mhm. Rzucił piosenkę, w pewnym momencie był jeździł na taksówce, co akurat z, z jego problemami alkoholowymi było z, tak, koszmarne. Nie korespondowało tak, tak, tak. W końcu gdzieś pilnował jakiegoś parkingu. No, no koszmar, zmarł młodo. Szkoda, dlatego że to był niesamowity głos, a to tak jak on śpiewał Pola Zielone, to naprawdę. Paweł, a czy te pola zielone to nie jest y, czasem polska wersja tego amerykańskiego tak. standardu, polu, tak, taki, tak, takiej tak, znanej tak, piosenki? Też For Brothers kiedyś te śpiewali mm -hmm. też, ale ta polska wersja była m, bardzo popularna i, i obok, właściwie pod papugami to były dwa utwory Józefa Ledeckiego. Tak, Ledecki tak, śpiewał pod historii, papugami tak. też to, to jest ten sam czas i to było tak pisane, że to właściwie dla niego. lat młodych blask, chwile zielone ze sobą porwał czas, tylko w marzeniach uśmierza się mój ból Gdy we wspomnieniach idziemy brzegiem Koło zielono, zielono i w nas. Tu w mieście tym zielonych, brak mi ból, czuję się w nim, jak tak skwytany w sieć. Druch maidyny, do mi jak pól, i ciebie tu nie ma, a chciałby cię tu mieć. Ole zielone, zwróćcie mi znów Oczy zielone, co we mnie mrą bez Szczęściem by było odnaleźć chleb jej I pierwszą miłość, co utonęła w nich Miłość zielona, jako czutnych blach we nim, jak tak smytamy w sieć. Ruch Wróg do kucia jak gór. I ciebie tu nie ma, chciałby bycie tu mieć. Ole zielone, zwróćcie mi znów. Oczy zielone, co we mnie mrą bez słów. Szczęściem by było odnaleźć w głębiej Miłość, co utonęła wy Miłość zielona Jak oczu twych Czy kiedyś ona ożyje tu w nas? Program pierwszy Polskiego Radia. Pola Zielone i Józef Ledecki. Po to ta audycja, proszę Państwa, także, żebyśmy sięgali po takie rzeczy absolutnie zapomniane, ale też... To, po które ale, już dzisiaj nikt nie sięga. No tak, ale, ale to ma swoją wartość, choćby, choćby dlatego, że sporo było takich przenosin z zachodnich wzorców, zachodnich piosenek z polskim tekstem. nie kiedyś. Y, tak. Podobno w Czechosłowacji to była zasada, że nie można było przez radio puszczać utworów zagranicznych. Tylko one My musiały się, mieć. Że musi... I dlatego właśnie w repertuarze i Karelegota i Wądroczkowi, i wszystkich ich, ten repertuar zagraniczny to był podstawowy z czeskimi oczywiście tekstami. tekstami tak. Ale A przypominam w Polsce sobie Polsce mniej, ale też. Oczywiście. Ale wiesz, przypominam sobie taki krakowski zespół Szwagry, też lata mhm. 60. -te. I tam z kolei także dla tego zespołu polskie teksty, bazujące oczywiście na swoich brytyjskich i amerykańskich oryginałach, pisał Wiesław Dymny. I to był też repertuar Kingsowski, Beatlesowski. To były znane przeboje, ale w tych wersjach właśnie Wiesława Dymnego. Jakoś mnie namówiłeś na te lata 60. Dobra. I sięgam po taki zespół, który trwał przez 5 lat. Rok 1967 do 72. Rodzeństwo John Fogerty i Tom Fogerty, mm -hmm. plus jeszcze dwóch muzyków, i to było Creedence Clearwater Revival. Rewival. Kapitalna grupa, którą poznałem dzięki ich wersji I Put a Spell On you i zrobiła na mnie nieprawdopodobne wrażenie, i dowiedziałem się, co to jest za zespół. Skąd w ogóle, skąd takie brzmienie. Otóż John Fogerty, lider zespołu Creedence Clearwater Revival, zauważył, że rock i rock and roll się nieco komplikuje, że coraz więcej jest a to orkiestry symfonicznej w rock and rollu, a to coraz bardziej skomplikowane akordy. Słowem rock and roll zamiast prostego przekazu no ubiera się w szatki, powiedzmy sobie, które nie do końca w mu pasowały. Stąd to słowo revival, bo on to nazywał rock and roll revival, czyli sięga do korzeni, pokazuje proste utwory, nie bawi się w jakieś skomplikowane rytmy i nagrywa przebojowe piosenki. Skracając całą opowieść, sięgam po jedną z ich klasycznych płyt zatytułowaną Green River i także piosenka nosi taki tytuł tytuł Specjalnością Creedence'ów były te krótkie utwory, takie jak Proud Mary, jak Bad Moon Rising, Have You Ever Seen The Rain, Up Around The Band i te piękne, cięte zagrywki gitarowe właśnie Fogertyego plus jego charakterystyczny głos. No to cieszę się, że mogę w święta przypomnieć Creedence'ów Green River. Clearwater Revival i Green River klasycy amerykańskiego rock and rock'n'rolla. No my podkreślaliśmy, że te lata 60. -te, bardzo zielone jak się okazuje w piosenkach, że to już historia. Tak, to jest historia, ale a teraz dopiero mam historię, bo mam z 1947 roku Uuu, to przebiłeś dzisiaj wszystko a chyba. Jaki... To będzie utwór instrumentalny, który ym, po latach wziął do swojego repertuaru między innymi Miles Davis i to on stał się taką wizytówką tego utworu już mhm. dla współczesnych artystów. A utwór jest ważny również z tego powodu, że napisał go na środek mhm. Bronisław Kaper. Bronisław Kaper to ten od No, ach, uśmiechnij się od Kiepury. Tak. On na początku w Warszawie tu studiuje, wyjeżdża do Niemiec, potem Paryż, ucieka przed Hitlerem i w dobrym momencie ucieka do tej Ameryki. On tworzy historię amerykańskiej muzyki filmowej i Hollywoodu w tym momencie, kiedy jeszcze wcale nie było takiej nadprodukcji kompozytorów z Europy, która pojawiła się w czasie i po wojnie. A on Oscara otrzymał za film Lili, a to na zielonej Dolphin Street, on the green Dolphin Street, to była muzyka niesamowita. Mhm. A wiesz, gdzie ten film się rozgrywa? Nie pamiętam. No właśnie, to ponieważ wszystko jest zielone, to i również e, ten film rozgrywa się w e, Nowej Zelandii. Mhm. A więc na, gdzie na zielonego nie brakuje. Delfina, tak. To jest taka opowieść, która nawiązuje do e, naszego m, programu sprzed tygodnia, dlatego, że tam jest to jest opowieść o facecie, który zakochał się w dwóch siostrach. A właściwie te siostry się zakochały w jednym facecie. I ponieważ to wszystko się dzieje na odległość, to on wybrał nie tą, z którą się umawiał wcześniej. <głos> to taka. A po 15 powiemy Państwu, jak to się skończyło. I jak to się skończyło. Tak, zapraszamy. Mm-hmm. <laughs>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 Reklama Ogłoszenie społeczne Słownik podatnika Miłosierdzie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 Emilia Kleszczewska, zapraszam na Wiadomości z dróg. A przejazd jest zdecydowanie świąteczny. Przez wszystkie największe trasy jedzie się bez najmniejszych problemów. Jedynie zakorkowana jest Zakopianka na fragmencie remontowanym pod Krakowem w Gaju i w Libertowie. Obowiązuje tam tymczasowa organizacja ruchu, a dodatkowo doszło tam do kolizji. Zdecydowanie wolniej jedzie się w stronę Krakowa i w stronę Zakopanego. Popołudnie, popołudniowe spowolnienia cały czas utrzymują się także w województwie mazowieckim, zwłaszcza na Krajowej Siódemce. Na północ od Warszawy w pobliżu Łomianek, Dziekanowa, Leśnego i Czosnowa oraz na południe od Warszawy niedaleko Mrokowa, a także Tarczyna. Wolniej jedzie się na drodze krajowej nr 61 pomiędzy Warszawą a Legionowem oraz na drodze krajowej nr 79 na odcinku Warszawa-Piaseczno. Uwaga na drodze krajowej nr 22 w zachodniopomorskiem pomiędzy Wałczem a Jastrowiem w pobliżu miejscowości Ostrowiec. Na fragmencie prawie 4 obowiązuje ruch naprzemienny sterowany sygnalizacją Świetlną, a także ograniczanie prędkości do 30 km na godzinę. Drogowcy pracują także na autostradzie A6 na wysokości Goł, yy, Kołbaskowa. Na drodze krajowej nr 19 pomiędzy Lublinem a Lubartowem w związku z budową trasy ekspresowej niedaleko miejscowości Niemce obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu oraz ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. A także remontowana jest droga krajowa nr 45 pomiędzy Opolem a Kluczborgiem na fragmencie około 9-kilometrowym na wysokości jeziora Turawskiego. Jezdnia jest tam zwężona, a prądko, prędkość ograniczona do 50 km na godzinę. Jeżeli coś się dzieje aktualnie na drogach, prosimy o informację 22 513 11 11.